Tuż To finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola? na Wiktoria! Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność? To proste. Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.00. Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi? Może ja zaraz ciebie nie rozłożył. No, zaraz ja cię tak że się w filmie pojawisz. Pojawisz się w filmie. Ciekawe! tam na dół do poptornu. A w w kinie! każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze. Bo to normalne od tej porze. Tak. Raz lepiej, raz dłużej. Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14:00. Kanada pachnąca muzyką. Jesteś znudzony komercją. Zniesmaczony muzyczną tandetą. Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, Którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze. Autopromocja: widziałaś to? Ale mu sprzedał Luja. Normalnie, Aleluja, zupełnie jak na dziewięćdziesiąt i sześć. Uwaga, uwaga, audycja archiwalna. Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny w co drugą sobotę o 16.00. Jest po godzinie 16.00 na antenie Radia Fera rozpoczynamy odsłuch teatralny. Ostatnio, nie tak dawno mówiliśmy o audiodeskrypcji, która jest jedną z form dostępności kultury. No i dzisiaj dalej o tej dostępności będziemy mówić. A to za sprawą projektu Obecność, który będzie bohaterem dzisiejszej audycji razem ze spektaklem Intermezzo Teatru Klucz w reżyserii i choreografii Janusza Orlika. Spektaklu, który był właśnie częścią projektu Obecność. Projekt Obecność był przez dwa lata realizowany w Centrum Kultury Zamek. No i dzisiaj właśnie o tym projekcie i o spektaklu będziemy mówić. Projekt Obecność to projekt performatywny, realizowany od 2020 roku do 2022. I był on realizowany przez Centrum Kultury Zamek we współpracy z Koda Oslo International Dance Festival, a także z Warszawskim Teatrem 21. No i w tym czasie, przez te dwa lata, powstało sześć nowych spektakli, sześć nowych produkcji z udziałem osób nienormatywnych, a także Zorganizowanych zostało kilkadziesiąt prezentacji spektakli współtworzonych przez artystki i artystów, którzy często są pomijani przez główny nurt. I wszystkie te projekcje odbyły się z tłumaczeniem na polski język migowy, a wybranym z nich towarzyszyła audiodeskrypcja. Ponadto w Poznaniu, w Warszawie i w Oslo odbywały się warsztaty, odbywały się dyskusje, a w przygotowaniu jest także publikacja, publikacja która będzie dotyczyć inkluzywności w sztukach performatywnych. No i projekt Obecność właśnie dobiega końca, a takim swego rodzaju podsumowaniem tego projektu był panel dyskusyjny, który odbył się 22 listopada po wystawieniu spektaklu Intermezzo. I w rozmowie, którą prowadziła Justyna Czarnota, wzięło udział kilka osób. Wzięła udział Steen Nielsen, czyli dyrektorka Koda Oslo International Dance Festival w Norwegii. Wzięła udział Claire Cunningham, e, choreografka, performerka, profesorka z Wielkiej Brytanii, a także Justyna Wielgus z Teatru 21 i Katarzyna Żeglicka, e, gender queer, e, creep aktywistka i performerka. No i Anna Pawłowska, czyli producentka wydarzeń teatralnych w Centrum Kultury Zamek. Ten panel dotyczył praktyk związanych z dostępnością teatru, z dostępnością tańca dla bardzo różnych grup i zarówno właśnie praktyków i praktyczek, ale też odbiorców i odbiorczeń. No i ta rozmowa, którą miałam okazję wysłuchać 22 listopada dotyczyła tego, co wprowadził projekt Obecność, co nowego wprowadził projekt Obecność, a także co nowego wprowadzają tego typu projekty, które w ostatnich latach odbyły się i w Polsce i poza granicami. Dotyczył też tego, w jakim miejscu my Obecnie jesteśmy w myśleniu o dostępności, a także tego, co dalej. No i właśnie dla mnie osobiście ten wątek tego, co dalej, ten wątek przyszłości i ten wątek wyzwań, jakie stoją przed nami, był najciekawszy. No i właśnie te fragmenty tego panelu zaprezentujemy na antenie. Na początku oddam głos Katarzynie Żeglickiej, która wysunęła konkretne postulaty, które dotyczyły trzech rzeczy. Edukacji, inkluzywności i dostępności. Ja sobie, jak się przygotowałam do tego spotkania, to sobie pomyślałam o takich trzech rzeczach. Edukacji, inkluzywności yy, i dostępności. Yy, edukacja marzy mi się, żeby yy, Artyści, osoby z niepełnosprawnością mogły się kształcić w szkołach artystycznych, w szkołach tanecznych, w szkołach aktorskich i żeby aktorzy czy artyści z niepełnosprawnością, artystki z niepełnosprawnością mogły wykładać na tych szkołach, w tych szkołach. Żeby nie prowadziły tylko warsztatów w ramach projektów, tylko żeby to było zmieniane systemowo, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły prowadzić takie warsztaty. Osoby różnorodne. tak? Bo mam wrażenie, że jest kilka osób w Polsce, które to mogą śmiało robić. To raz. Dwa. Kilka lat rozmawiamy z artystami i artystkami z niepełnosprawnością z całego świata. Poznałam ich zdanie i to potwierdza moją intuicję. Zgadzamy się na takie pojęcie inkluzywności, e, jakie jest obecne prawdopodobnie w większości, e, większości instytucji, a mianowicie e, my nie chcemy być włączani, e, bo e, to pokazuje e, tą hierarchię, że ktoś nas włączy, a my nie chcemy, żeby nas ktoś włączał, ponieważ prawo do e, prawo do tworzenia, to jest prawo człowieka. W Konwencji Praw Człowieka, w Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami są artykuły, które wskazują, że każda osoba ma prawo do do tworzenia, do, do dostępu do kultury, więc tak jak mówię, ja na przykład jestem bardzo cierta na pojęcie inkluzywności i myślenie o niej w kategoriach włączania, ponieważ ja nie chcę być włączana. Ja chcę mieć takie samo prawo do korzystania z pracy artystycznej, jak osoby artyści sprawni. I ostatnia rzecz, dostępność. Bardzo mocno zwracam teraz uwagę w pracy artystycznej na to, jak dostępność może iść w parze z procesem twórczym. Bardzo tak na świeżo mam to ze współpracy z Antkiem Kuriadą, gdzie mogliśmy od samego początku procesu nad spektaklem współpracować z osobą o audiodeskrypcji i tłumaczką języka migowego, co bardzo mocno wpływało na... To było tak, jakbyśmy po prostu mieli kolejne aktorki czy aktorów, tak? że jakby to, to był nasz dodatkowy zespół. Jakby to pozwalało nam wymyślić w jakiś sposób alternatywnych, alternatywnych sposobów dokumentowania pracy artystycznej, nie wiem, archiwizowania jej, wymyślania choreografii, no i też co jest dla mnie ważne, taka współpraca z obsługą techniczną która jest bardzo mocna i tutaj e, ukłony dla e, panów oświetleniowców z, z, z Poznania, którzy bardzo mocno jakby współpracowali ze mną, e, e, ponieważ bardzo mocno po prostu zwracali uwagę na moje potrzeby i nie musiałam e, wiele tłumaczyć, ponieważ e, oni wiedzieli co i jak, zajęłam się tylko swoją pracą artystyczną. E, to e, i dostępność, jeżeli chodzi o, o widownię żeby, żeby e, zawsze był tłumacz, tłumaczka języka migowego, żeby zawsze była audiodeskrypcja, e, żeby artyści e, z niepełnosprawnością i w ogóle artyści, e, artyści sprawni, różnorodni nie musieli się martwić o to, żeby w projekcie, we wniosku zapisać w budżecie pieniądze, e, zagospodarować pieniądze w budżecie na dostępność, bo ta dostępność jest instytucją. E, takie trzy rzeczy. A moje marzenie? Cieszyć się z procesów twórczych, nie być nastawiona na kapitalistyczne dążenie do celu, bo wydaje mi się, że sam proces twórczy to jest po prostu coś cudownego, Dzięki był fragment wypowiedzi Katarzyny Żeglickiej, która wypowiadała się w ramach panelu kończącego projekt Obecność, który przez ostatnie dwa lata odbywał się w Centrum Kultury Zamek. Po Katarzynie Żeglickiej wypowiadała się Claire Kankam, która nawiązała do wypowiedzi właśnie Katarzyny Żeglickiej i mówiła ona między innymi o takich sztucznych podziałach na projekty artystyczne i projekty społeczne. Mówiła też o potrzebie zmian na poziomie instytucjonalnym, o potrzebie rewolucji na scenie teatralnej, na scenie tanecznej, która tak naprawdę z założenia powinna być taka pełna wyobraźni i różnorodności. Ciekawy problem dotyczący języka i narracji zauważyła też Justyna Wielgus. Zaraz go usłyszycie, ale przed jego emisją taką gwiazdkę, dodam przypis, Justyna Wielgus wspomina w tym fragmencie mm, o spotkaniu z Robertem Macruerem, amerykańskim badaczem z obszaru studiów queer i studiów niepełnosprawności z autorem książki Creep Theory, który był gościem w Warszawskim Centrum Sztuki Włączającej, gdzie działa właśnie Justyna Wielgus. Creep w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza kalekę, ale od gdzieś lat 60. XX wieku to słowo nabiera nowego znaczenia. Jest w takim procesie odzyskiwania go przez osoby z niepełnosprawnościami, a także jest związane z ruchem, z ruchem mającym na celu pozbycie się poczucia wstydu, które społeczeństwo narzuciło osobom z niepełnosprawnościami. Czy jednak jest możliwe i czy jest słuszne przekładanie tego pojęcia na europejską rzeczywistość? Ja myślę, że wyzwaniem teraz dla nas, to też mówię tak w kontekście polskim, co nam też przyniosło właśnie współpracę z wieloma artystami, badaczami z zagranicy, to jest nowej narracji na temat niepełnosprawności, jeżeli chodzi o Europę Centralną i Wschodnią. I to też jest kwestia i języka, i doświadczenia, i kontekstu. I wywołało to bardzo ciekawe spotkanie w Centrum Sztuki Włączającej Artystów Głuchych, którzy podnieśli zapytanie, wtedy u, u nas gościł Robert McCruller, świetny badacz, twocatorii, Clip. Czy powinni oni się określać klip? Czy może trzeba znaleźć polski odpowiednik? Dlaczego jakby szukać swojego źródła. I to jest bardzo ciekawe, myślę teraz w kontekście, kiedy się... Mam już pewne doświadczenia, mamy swoich artystów, mamy już badaczy, bardzo prężnie rozwijają się studia... ...niepełnosprawnościami. Wiemy, jak to przebiegało w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w innych krajach zachodniej Europy, że... Jest dużo wspólnych, ale też jest dużo innych rzeczy, które nas różnią. I że my tak naprawdę musimy zacząć opowiadać swoją historię. stworzyć język, znaleźć język, bo my przecież używamy anglojęzycznego języka. My no operujemy angielskim w opisie krytycznym. I że na no, myślę też będzie bardzo rozwojowy w tym potencjał w ogóle dla wydobycia nowych języków artystów, badaczy, myślicieli i tak dalej. więc to jest też takie wyzwanie dla, dla tej części jeszcze regionu. To było jedno z wyzwań, które zauważyła Justyna Wielgus. Tych wyzwań jest więcej. My na antenie wyemitowaliśmy tylko tak naprawdę kilka z nich. Panel dyskusyjny był poprzedzony spektaklem Intermezzo, Teatru Klucz. A miałam ten spektakl ostatnio okazję oglądać. Miałam też ostatnio okazję rozmawiać z reżyserem tego spektaklu, z Januszem Orlikiem, no i Tą rozmową za chwilę z wami podzielę się na antenie. Radia Ferrat trwa odsłuch teatralny, audycja poświęcona współczesnemu teatrowi. A dzisiaj rozmawiamy o projekcie Obecność, który przez ostatnie dwa lata był realizowany w Centrum Kultury Zamek. Jednym z projektów realizowanych w ramach Obecności było przedstawienie Intermezzo, które miałam okazję zobaczyć 22 listopada przed panelem dyskusyjnym, o którym przed chwilą mówiłam. Intermezzo to spektakl o teatrze i o jego iluzyjności. To drugi spektakl, który jest tworzony przez Teatr Klucz z Januszem Orlikiem, z reżyserem, choreografem, tancerzem. Pierwszym spektaklem było Tranquilo, które zostało uhonorowane hmm, nagrodą główną w piątej edycji konkursu na najlepszy spektakl teatru niezależnego The Best Of. No i... Powiem też kilka słów na temat samego Teatru Klucz, bo Teatr Klucz imienia Wojciecha Deneki tworzą uczestnicy i uczestniczki warsztatu terapii zajęciowej przy lesie, które prowadzi Stowarzyszenie na Tak. Ich działalność rozpoczęła się w 2006 roku od pracowni teatralnej prowadzonej przez terapeutkę, przez Hannę Rynowiecką i przez aktora Wojciecha Denekę. Teraz jest kontynuowana w Centrum Kultury Zamek właśnie z Januszem Orlikiem, z którym miałam okazję ostatnio porozmawiać. I tę rozmowę zaprezentuję Wam teraz na antenie. Janusz Orlik łączył się ze mną z Opola, gdzie akurat pracuje. Gdybym mogła zacząć od takiego bardzo ogólnego pytania, ale od funkcji teatru. Jaką funkcję według Ciebie pełni teatr i czy w ostatnich latach to się zmieniało? No ja na co dzień operuję ciałem, jestem tancerzem i choreografem, więc to jest raczej ten teatr ruchu, nazwijmy to. Z samym teatrem dramatycznym nie mam wiele wspólnego. Poza tym, że realizuję choreografię najczęściej ostatnio właśnie w Teatrze w teatrze Opole, w produkcjach reżysera Norberta Rakowskiego. Więc sam, sam teatr dramatyczny jakby nie, jest, nie jest moją codziennością i w nim nie działam, natomiast jeżeli chodzi o... O taniec, on ewoluuje cały czas i, i, i, ten taniec, taniec się zmienia. Tancerze pracują już nie tylko z samymi tancerzami, ale angażują do swoich operacji, do swoich produkcji artystów z różnych dziedzin, artystów wizualnych, plastyków, muzykę na żywo, również pracują z głosem, więc jakby to, to wszystko się tak naprawdę, naprawdę zmienia, więc, Trudno tak w jednym, jednym zdaniu powiedzieć tak naprawdę, czym, czym jest teatr. Dla mnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o współczesny teatr, to wydaje mi się, że niekoniecznie powinien, ale mógłby komentować rzeczywistość, a tak często nie jest. I stało się poniekąd trendem, że, że teatr stał się bardzo zaangażowany w sprawy współczesnego świata, co jest bardzo ważne, ale głównie robi to na poziomie politycznym, i ideologicznym. A ja jednak chciałbym... Teatru odpolitycznego i odideologizowanego, gdzie y, jednak najważniejszy jest człowiek i jego ciało, jego wnętrze i zewnętrzne. Brzmi to może bardzo górnolotnie, ale, ale to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli chodzi o moją pracę w teatrze i z artystami. Czy właśnie człowiek najważniejszy jest też w Teatrze Klucz? Tak, Zapytam o idee, które towarzyszą tobie jako choreografowi, jako reżyserowi właśnie tego teatru. Co nowego wprowadza Teatr Klucz? Teatr Klucz. Nie wiem, czy wprowadza coś nowego. Wydaje mi się, że na pewno wprowadza coś dla samych artystów. Jest to dla nich niesamowity... Nie chcę używać słowa przygoda, bo często się mówi, że, że, że to jest dla nich przygoda. Wolę to nazywać i nazywam to za każdym razem pracą. To jest praca, oni normalnie pracują, zarabiają również pieniądze na, na wyjazdach, na prezentacjach za każdym razem, kiedy prezentujemy spektakle. Więc to jest praca i to jest ciężka praca, oni naprawdę ciężko pracują, dużo się uczą. I myślę, że na, na tym poziomie dla nich to jest bardzo rozwijające. A dla mnie jako artysty choreografa również jest to rozwijające, ponieważ pracuję z trochę inną, inną materią. Źle to zabrzmiało, ale nie chcę też generalizować i, i używać tutaj specjalnie słowa osób z niepełnosprawnościami, ponieważ oni są pełnoprawnymi artystami. I tak ich traktujemy. I ja, ja ich tak traktuję. Przychodzą do pracy, przychodzą punktualnie, pracują, realizują zadania, tworzymy spektakle. Wszystko na, po prostu na, na, na wysokim, profesjonalnym poziomie, tak jak powinno to w pracy y, artystycznej w teatrze wyglądać. No właśnie, wspomniałeś o tym, że nie chcesz użyć sformułowania niepełnosprawności. Ja myślę, że tutaj też pasuje różnorodność, dlatego że Teatr Klucz jest bardzo różnorodną grupą. I Myślę, że ta różnorodność niesie i jakąś dużą siłę też, jest dużą siłą tego teatru, ale też niesie jakieś wyzwania. No właśnie, dla ciebie jako dla osoby, która opiekuje się tym teatrem, która reżyseruje spektakle aktorek i aktorów Teatru Klucz, to jakie wyzwania w porównaniu ze twoimi poprzednimi, Jakimi realizacjami niesie właśnie praca z teatrem Klucz? Zawsze staram się i mówię to za każdym razem, z kimkolwiek rozmawiam, że staram się nie, nie zmieniać jakby sposobu pracy. Czy pracuję z osobami pełnosprawnymi, profesjonalnymi tancerzami tudzież aktorami czy właśnie z grupą artystów z Teatru Klucz. Staram się wykorzystywać te same praktyki ruchowe, improwizacyjne, choreograficzne, które wykorzystuję na co dzień również w swoich pracach. I jedyna, jedy, jedyne może wyzwanie, jakie stoi przede mną jako, jako opiekuna, jest znalezienie może odpowiedniego sposobu komunikacji, że niektóre, niektóre rzeczy potrzebują być wytłumaczone może w prostszy sposób, bardziej zrozumiały sposób, i to może, może, może jest jedyna taka rzecz, która, która może jest jakimś wyzwaniem, ale tak jak mówię, staram się jednak nie zmieniać za bardzo swojej swojej praktyki i, i pracować z tatrem Klucz tak, jakbym pracował, nie wiem, sam, sam ze sobą, bo realizuję też też dużo prac solowych, swoich własnych produkcji, ale też z, z, czy z innymi grupami. To też było widoczne w spektaklach, dlatego, że sama często, kiedy uczestniczę w spektaklach, w projektach, w których znajdują się również artyści i artystki z niepełnosprawnościami, często te spektakle są autotematyczne, czyli dotyczą właśnie takich trudności dnia codziennego. U ciebie jest zupełnie inaczej. Spektakl, w którym ostatnio miałam okazję wziąć udział, intermezzo, nie dotyczy wcale trudów dnia codziennego, tylko ta autotematyczność dotyczy bardziej teatru, ról, które które my na co dzień obieramy. No właśnie, co chcesz osiągnąć, pracując razem z Teatrem Klucz? Jeżeli chodzi o tą autotematyczność, to obserwując realizację, produkcję innych teatrów zrzeszających właśnie pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, zauważyłem, że bardzo często to są autotematyczne właśnie spektakle. One traktują o problemie niepełnosprawności, o tym, z czym się konkretne osoby zmagają na co dzień i tak dalej, i tak dalej. No mi zależy jednak na tym i od samego początku mi zależało na tym w tej pracy z Teatrem Klucz, żeby no, nie robić spektaklów z niepełnosprawnymi o niepełnosprawnych i o niepełnosprawności, ponieważ jakby już na starcie wiemy i widzimy, z czym mamy do czynienia i dla mnie nie to jest najważniejsze i nie to jest ciekawe, żeby, żeby jeszcze bardziej uwypuklać i mówić o tym, co co tak naprawdę widzimy. Więc y, y, może zanim przejdę do Internet, co y, y, y, w pierwszym spektaklu, który zrealizowałem, Tranquilon, może wychodził na początku, jak zaczęliśmy pracować y, nad spektaklem, to pytałem ich o ich, o ich doświadczenia, o ich. Y, Doświadczenia na co dzień, z czym się spotykają, z czym się borykają, jakie mają problemy, co lubią, czego nie lubią i tak dalej. To był punkt wyjścia do stworzenia spektaklu. Oni często opowiadali właśnie o swojej codzienności. I Tranquillo jest poniekąd spektaklem o ich codzienności, o zmaganiach się z, z ich, jakby problemami, ale, ale, nie jest to tak, nie jest to pokazane tak bardzo zero-jedynkowo. Jest to, jest to bardziej pokazane w sposób, może nie abstrakcyjny, ale trochę przefiltrowany przez ich doświadczenia i, i prezentujemy pewne stany może psychiczne, pewne zachowania, ale nie zero-jedynkowe obrazy danego y, przedstawienia danego problemu, z którym oni się na co dzień zmagają. Y, natomiast przy Internet co chcieliśmy się trochę pośmiać. I, i stworzyć może coś, stworzyć coś zabawnego. Może, wiesz, nie do końca jest ten spektakl zabawny, jest bardzo bardziej słodko-gorzki. Ten spektakl traktuje już o samym teatrze, o, o zapleczu teatru tak naprawdę, nie o samym akcie występowania, ale o tym, co jest poza sceną, czyli co, co się dzieje w momencie, kiedy tak naprawdę schodzimy ze sceny, jakie zachodzą relacje między nami. Nie ukrywam, że bardzo ważny temat, który, który bardzo często chodzi ostatnio po sferze w ogóle artystycznej, kwestie y, wykorzystywania i mobbingów i, i tym podobnych rzeczy, jakby krążyły gdzieś mi z tyłu w głow głowy, ale nie był to znowu temat tego spektaklu. Natomiast y, jakieś małe, drobne... Y, takie sugestie bardziej sceniczne pojawiają się. No Jest to spektakl, w który, którym stwierdziłem, że no, co by było, gdyby iść naprawdę po bandzie. Myślę, że tak do końca nie idziemy po bandzie, ale co by było, gdyby faktycznie trochę odejść od tego klimatu pierwszego spektaklu Tranquillo, który był takim bardzo kontemplacyjnym, onirycznym, nie chcę powiedzieć powolnym, ale kontemplacyjnym, to jest, to jest właściwe słowo, spektaklem, który tak naprawdę obserwujemy. Dajemy szansę widzowi na, na przyjrzenie się po prostu artystom. A tutaj trochę odszedłem od, od tej właśnie omiryczności, tej kontemplacyjności, a bardziej skupiłem się na tej bardzo teatralnej stronie uteatralizowania wszystkiego, zarówno od strony i scenografii, i, i kostiumów, i fryzur, i make-upu, po prostu wszystkiego, wszystkiego. Tak, rzeczywiście ja mogę potwierdzić, że ten spektakl jest zabawny, jest słodko-gorzki, ale ten śmiech towarzyszył i mi też pozostałej publiczności, która zgromadziła się akurat w Centrum Kultury Zamek, gdzie był wystawiany. No właśnie, to jest też spektakl interneto o takim przybieraniu ról i o takim zacieraniu trochę granicy między fikcją a prawdą. I ja ostatnio też się spotkałam z takim tematem, wśród spektakli aktorów i aktorek zawodowych i nawet w ich przypadku mówi się o takiej trudności rozdzielenia czasem tej fikcji i prawdy, tej fikcji scenicznej. Myślę, że to jest coś, co jeszcze trudniej jest rozdzielane. Jeśli chodzi o aktorów i aktorki, może nie chcę uczytać słowa profesjonalnych, ale zawodowych, po szkołach aktorskich i tak dalej. No właśnie, czy, czy w ogóle można mówić w przypadku pracy z Teatrem Klucz o fikcji o czymś udawanym? Ja zawsze mówię, że teatr to jest jedna wielka fikcja. No jakby oglądamy, oglądamy jakiś wycinek czegoś, jakiejś rzeczywistości. To jest y, bardzo często aktorzy y, z tym się też spotykamy, i też reżyserzy mówią, że czego szukamy w teatrze. I odpo odpowiedź y, często jest taka w teatrze szukamy prawdy. Nie ma czegoś takiego jak prawda w teatrze. No, teatr sam, sam już no, teatr jest pewnym sztucznym tworem, i, i możemy prezentować pewne, pewne zachowania bądź sceny, które mogą być odzwierciedleniem jakiejś rzeczywistości naszej codziennej, ale nadal to, jest, to, to nie jest ta rzeczywistość codzienna. To jest po prostu no, sztuka, teatr. Przychodzimy, po prostu siadamy, oglądamy. Ja przytoczę może taką, taką sytuację, która zdarzyła się na początku pracy przy co Bardzo często no, zależy mi na tym, żeby, żeby te sceny były budowane w oparciu o doświadczenia samych artystów. I i bardzo często dlatego pytam ich, co ich interesuje na dzień dzisiejszy. Pytam ich, o czym chcieliby na przykład zrobić spektakl. I przez pierwsze próby, na, na pierwszej próbie, robiliśmy kilka zadań, które bardzo mocno ocierały się o ich aktualne, nie do końca dla nich łatwe doświadczenia. I zaczęliśmy potem rozmawiać o tym właśnie, co, co to jest właśnie ta fikcja w teatrze i w jaki sposób przestać myśleć albo odrzucić to myślenie, że to, co pokazujemy, a oni często właśnie nie potrafią oddzielić tej rzeczywistości, tego życia ich codziennego od tego, co prezentują na scenie. Dlatego moja praca, ale też terapeutów, e, Hani Rynowiecki terapeutki Antka Kuriaty, który też jest moim asystentem i bardzo, bardzo wspaniałym artystą, który też występuje z, w spektaklach Teatru Klucz, e, Naszym zadaniem jest właśnie no, ciągłe tłumaczenie im, żeby i, i w jaki sposób zrobić, zrobić tak, żeby jednak oddzielić tą, tą codzienność od, od pracy w teatrze i od działań na, na scenie, żeby to się w ogóle żeby to się nie, nie, nie mieszało. I no, powiedzieliśmy im, słuchajcie, no, godzina 10 rano, zostawiamy swoje codzienne problemy na zewnątrz, wchodzimy na salę i zaczynamy pracować. I nawet jeżeli te rzeczy, które będziemy wykonywać, mogą w jakiś sposób pobudzić pewne zachowanie czy, czy, czy jakąś reakcję w nich, no to musimy starać nasza, nasza trójka, ja, Andek i Hania, żeby im wytłumaczyć po prostu, jak, jak zrobić, żeby, żeby tych dwóch rzeczywistości teatralnej i tej codziennej, tego życia codziennego, żeby to się po prostu nie zacierało. Udało się y, tego dokonać? To jest proces, mhm. to jest proces, ale ale tak no im, im, im częściej się o tym mówi y, i przypomina, y, tym bardziej oni też y, rozumieją o czym, o czym, o czym to jest w sensie, czym, czym jest ta praca tak naprawdę. Wspomniałeś o dwóch osobach, z którymi pracujesz. No właśnie, może poziomy temat dalej. Czy chciałbyś się podzielić z nami tym, jak pracujecie, ile osób pracuje nad spektaklem? No bo wspomniałeś tutaj i o terapeutce, i o innych osobach. No właśnie, czyli to nie jest tylko reżyser i tylko aktorzy, ale też dużo osób, które czasem są też w teatrach, w spektaklach zawodowych, a czasem ich nie ma. No właśnie, czy mógłbyś się podzielić tym zapleczem? Albo się o nich w ogóle nie mówi i się o nich mhm. zapomina. Tak samo jak często zapomina się o pracy choreografach. choreografa w teatrze dramatycznym, co jest wielką bolączką u nas, nas tancerzy i choreografów. Bo najczęściej reżyser zbiera po prostu laury. Ja sam byłem, miałem tego typu doświadczenie, gdzie w publicznych wywiadach reżyser podkreślał swoją dużą rolę w realizacji samego projektu, pomijając masę innych osób, które tak naprawdę pracowały przy, przy, przy jednej produkcji. I łącznie z pracą choreografa, która jest bardzo ważną pracą i czasami zdarza się tak, że jak reżyser nie może, to choreografa pośle. I nie ma tutaj co y, owijać bawełny, tak po prostu jest. Ale nie zawsze tak musi być I jeżeli chodzi o moją pracę w teatrze w, w Opolu, ta praca wygląda całkowicie inaczej. Pracujemy ręka w rękę z reżyserem I ja mam wszelkie prawo, w sensie swobodę, do opiniowania i proponowania również rozwiązań jakichś reżyserskich i tak samo reżyser bardzo często ingeruje w moje wybory i, i dyskutujemy po prostu. To, to jest po prostu praca zespołowa i to, wierzę, że tak chciałbym, żeby tak było w częstszej ilości przypadków. Jeżeli chodzi o Teatr Klucz, to nie jest tylko i wyłącznie praca reżysera i samych artystów. Właśnie, i nie, ja nie jestem terapeutą, więc nie mam doświadczenia y, terapeutycznego. Są od tego ludzie, którzy zdecydowanie lepiej się na tym znają. Dlatego obecność Hani, która pracuje w warsztacie terapii zajęciowej przy Lesie już od ponad 30 lat, ma niesamowicie duże doświadczenie i ona jest z nami na próbach, na każdej próbie. Jest również Andy, który też pracuje w warsztacie terapii zajęciowej. Y, widzi ich częściej niż ja. My pracujemy raz w tygodniu od 10 do 13 w poniedziałki, a oni widują ich codziennie, więc znają ich zdecydowanie lepiej. I no dalej przy realizacji samego spektaklu trzeba zrobić scenografię, trzeba powiesić światło, więc to nie są rzeczy, które ja, ja zrobię sam. I, i, I to jest też również praca koordynatorów Andrzeja Maszewskiego i Ani Pawłowskiej z Centrum Kultury Zamek, którzy koordynują całą pracę, tak naprawdę całą, całą pracę od, od do momentu postawienia tego spektaklu na scenę, zamówienie rekwizytów, scenografii. No, sam bym tego oczywiście nie zrobił i, i mam to szczęście, że, że pracuję z osobami, które po prostu są mega profesjonalne i wspierają i wierzą w tę pracę i realizują to naprawdę na, na wysokim poziomie. No właśnie, wspomniałeś o tutaj całym zespole, który odpowiada za spektakle. Za też dwa spektakle, które realizowałeś w ostatnim czasie ze Teatrem Klucz. I może tak trochę poproszę Ciebie o podsumowanie, bo dwa spektakle za Wami, które były realizowane w ramach projektu Obecność, które też swoją drogą akurat teraz się kończy, możliwe, że będzie szedł gdzieś dalej, ale jest na pewno zamknięcie jakiegoś etapu. Czy mógłbyś podsumować, czym te dwa lata były dla Ciebie? To były dwa lata naprawdę bardzo ciekawej i rozwijającej pracy, bo zrealizowaliśmy wspólnie Dwa, wydaje mi się, naprawdę dobre spektakle i mogę to powiedzieć bez, bez skromności. Tranquilo zostało docenione przez jurorów konkursu na najlepszy spektakl, teatr niezależnego debystów. I spektakl otrzymał główną nagrodę tego konkursu. I dzięki tej nagrodzie będziemy mogli odbyć takie mini-turne do pięciu miejsc w przyszłym roku. Instytut Teatralny w Warszawie, Teatr w Legnicy, Gdański Teatr Szekspirowski, Teatr ATO w Krakowie i Instytut Grotowskiego we Wrocławiu. Więc to są naprawdę fajne miejsca i oczywiście cieszymy się, że będziemy mieli tę możliwość pokazywania dalej tego spektaklu dzięki tej nagrodzie. Yy, otrzymujemy bardzo dużo pozytywnych opinii od wielu osób działających w ogóle w obszarze kultury na temat tych spektakli i poziomu ich realizacji. Jeżeli chodzi o te dwa lata, no, to były bardzo zajęte, <grych> zajęte lata. Bardzo fajny czas, pracowity. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No, W planach mamy zrealizowanie kolejnego, trzeciego spektaklu. Yy, na razie nie zdradzę jeszcze, co to będzie, o czym to będzie, bo powiem, powiem o czym będzie, a potem się okaże, że za pół roku jednak wizja się trochę zmieni. I tak było w przypadku pierwszych dwóch spektakli, że chciałem zrobić coś, a nagle się okazało, że... Bo często tak jest, że, że, że założę sobie coś, yy, o czym mógłby być spektakl, co chciałbym zrobić. I nagle okazuje się, że artyści potrafią Pójść na próbach czasami w, w inną stronę, w tym sensie, że pokażą coś, co mnie bardzo zainspiruje i, i potrafi czasami zmienić w ogóle tor, tor myślenia i nagle się okazuje, że może może jednak to nie jest ten pierwszy pomysł, to jednak nie jest ten pomysł i nagle to, ta koncepcja się może zmienić w trakcie, więc często tak jest, że coś można sobie założyć, ale... To się po prostu będzie zmieniać, modelować w zależności od dnia i pół, pół roku i, i nastroju artystów, którzy i samopoczucia, z którym przychodzimy na próby, bo to często też determinuje sposób, w jaki pracujemy, to, z czym oni przychodzą, to, z czym ja przychodzę na próby. Yy, I często z tym też pracujemy. Jeżeli ktoś się czuje źle, bądź ma po prostu złe samopoczucie, mówimy o tym, gadamy o tym i może staramy się to w jakiś sposób wykorzystać, jeżeli chodzi o, o ujęcie tego w jakąś, w jakąś formę teatralną. No, chciałam pociągnąć jednak ten temat dalej i zapytać, na czym teraz pracujecie, ale w takim razie będziemy po prostu wypatrywać tego trzeciego tytułu. No właśnie, każdy sumie... każdy spekta, choćby nie wiem o czym był, zawsze będzie o miłości. Tak to mówimy. Do tego się trzymajmy. A skoro już jesteśmy przy tych tytułach, to chciałam ciebie zapytać, bo te dwa tytuły, które wam wcześniej towarzyszyły, nie były tak oczywiste. To nie są słowa, które ja po pierwszym usłyszeniu już od razu potrafię e, zrozumieć, bez problemu zlokalizować, jakoś połączyć. No, no właśnie, co stoi za tymi tytułami? Moja praca, która bardzo często wychodzi od muzyki. I zarówno Tranquillo, jak i Intermezzo to są dwa słowa wywodzące się z terminologii opisywania dynamiki w muzyce. To są włoskie słowa. Tak samo często się spotyka, no jest masa tych opisów, dynamiki czy, czy nastrojów w muzyce itd. Tak tak często, jak zobaczymy, weźmiemy partyturę do ręki, czy nawet tytuły poszczególnych utworów jakichś oper czy, czy utworów plastycznych. to często się pojawiają właśnie zwroty typu Molto Agitato, Adagio, Allegro to i Tranquillo Intermezzo są, są jednym, jednymi z wielu. Ja bardzo często w swojej pracy wychodzę od muzyki i zanim przyjdzie mi jakiś temat na spektak do głowy, to bardzo często osłuchuję się, słucham bardzo dużo, kupuję płyty, ściągam muzykę, streamuję muzykę, biorę do ręki i wszystko, co tak naprawdę mi... słucham wszystkiego, co, co mi wpadnie do rąk. I często muzyka bardzo dużo podpowiada mi yy, jakichś właśnie obrazów. Jakiś pomysłów na, na, na konkretne y, jakieś sceny. I z tej muzyki często się pojawia jakiś temat, jakiś wspólny temat. Stąd właśnie tytuły, które y, są muzycznymi, muzycznymi tytułami. Y, w mojej pracy solowej też często wykorzystuję y, słowa, które sugerują muzykę, jakby tematy muzyczne. To było, to było solo mute, y, to było również solo kodę. Zrealizowałem również święto wiosny y, do muzyki Strawińskiego, kodę do muzyki Krzysztofa Komedy. No tak, y, jeden z wielu. I trzecia symfonia, mój najnowszy, y, najnowszy tak, do muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego. Więc, y, więc ta muzyka zawsze, zawsze się po prostu w tych, w tych pracach przejawia i dla mnie bardzo, bardzo ważna jest, w ogóle war warstwa muzyczna, spektakli. Od razu dwa pytania mi się, czy dwa takie wątki pojawiły, czyli pewnie trzeci spektakl, który zrealizujecie, też możemy oczekiwać jakiegoś tytułu muzycznego. Na pewno, tak. Już jest. Już jest. Czy możesz znaleźć? czy raz, jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze, nie. To jeszcze. Ale będzie, no. będzie to tytuł, tak, będzie to tytuł muzyczny i również wychodzący się z terminologii yy, włoskiej, opisywania właśnie stylów muzyce. No, to będziemy wyczekiwać w takim razie. Skoro jesteśmy też przy muzyce, to w spektaklu internetu pojawił się utwór Fuck all the perfect people. Czy można nazwać ten utwór takim manifestem Teatru Klucz? Bo to jest też coś, co mi przyszło do głowy i co też czytałam w jakichś recenzjach. Czy zgadzasz się z tym sformułowaniem? Yy, tak, zgodziłbym się. Yy, jak usłyszałem yy, pierwszy raz ten utwór, stwierdziłem, od razu wiedziałem, że musi być, musi być to utwór na otwarcie. czy znaczy, on nie jest pierwszym, który słyszymy. Jest drugim utworem, ale pierwszym, którym widzimy artystów na scenie. Jest bardzo, no, jest bardzo sugestywny. No, już sam, sam tytuł utworu i, i ta powtarzalność w refrenie Fuck all the perfect people jest takim trochę, nie wiem, no, styczkiem w nos. Nam, widzą, no, wchodzimy do teatru, na co dzień może, no, nie mamy styczności z, z, osobami z niepełnosprawnościami, albo nie, nie w takiej skali. Wydaje nam się, że, że, że, jesteśmy super piękni i uroczy i tak dalej. Ja oczywiście wierzę, że każdy z nas jest, jest piękny i ma piękne ciało, piękne dusze. I wierzę w to, że jest z nas jednak mniej zła niż, niż, niż dobra. Chciałbym przynajmniej w to wierzyć. Każdy na swój sposób jest piękny. I również osoby, z którymi, z którymi pracuję, to są po prostu przepiękni ludzie. Przepiękni ludzie. I to "Fable The Perfect People jest takim trochę komentarzem na tą sztuczność, którą na co dzień oglądamy i widzimy na ulicy, w internecie, na Instagramach, Facebookach. I nagle no, widzimy, widzimy pięknych ludzi, ale może nie do końca w tym takim społecznym rozumieniu perfekcyjnych. Co to znaczy w ogóle perfekcyjny człowiek? Stąd też figura Dawida, która gdzieś tam po prostu łypie na artystów ze sceny i na nas, widzów. Czyli ten ideł prawie Boga, tego pięknego Dawida Michała Anioła w kontrakcie z utworem Fakulty Perfect People wydawał mi się jak, naj, jak, jak najlepszym rozpoczęciem spektaklu. A co dalej? To już tylko burza. <sum> not to be to free or not to free to crawl or not to crawl fuck all those perfect people to sleep or not to sleep not to agree And some can't remember what others recall Fuck all those pearls To think or not to think, some choose to dismember your rise and your fall and fuck all those perfect people. Sleepy eyes, walls, and through. Well, I'm not talking about you. To sing, to swing or not to swing. Hell, he fills up the silence like a chalk on the wall. Fuck all those perfect people. To pray or not to pray. To sway or not to sway Jesus died for something Or nothing at all Fuck all those perfect people Sleepy eyes walk. The Perfect People Chipa Taylora, to właśnie ten utwór wybrzmiał na naszej antenie i jak możecie się domyślać, nie wybrzmiał na niej przez przypadek. Bo właśnie ten utwór mogliśmy usłyszeć w spektaklu Intermezzo i to właśnie ten utwór można nazwać takim manifestem Teatru Klucz i pochwałą nieperfekcyjności. I właśnie tym utworem będziemy kończyć dzisiejszą odsłonę odsłuchu teatralnego. Za konsoletą przez ostatnią godzinę był Maury Cymetych, za mikrofonem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 see for give the kids for they don't know how to live from me you crew